Kafel Makabra. Cześć, witamy Was w kolejnym, to już będzie 14 odcinek audycji Kafe Macabra po tej stronie mikrofonu Jacek Brzezowski z Wrocławia. Cześć, z tej strony Paweł Serius z Warszawy. A, tym razem będziemy mówić o filmie e, Wąż i tęcza po polsku, to jest tłumaczone. E, film z 1988 roku w reżyserii U.S. Cravena. E, postaci dosyć kultowej, jeśli chodzi o horrory, a przynajmniej te 10-20 lat temu był postacią kultową. Ostatnio może się trochę zmieniło. E, no i mamy właśnie Węża i tęcze, klimaty zombie. E, z Pawłem właśnie doszliśmy do wniosku, że to będzie całkiem ciekawy tytuł na kolejny odcinek. Dla mnie to w ogóle dosyć szczególny film. E, bardzo się ucieszyłem, jak rzuciłeś taką propozycję Szczerze mówiąc, z tych trzech propozycji, które mi dałeś, to na dwie pozostałe nawet nie spojrzałem. Od razu wiedziałem, że chcę, żeby to i tęcza. To jest film z czasów, kiedy ja przeżywałem takie zachwycanie się horrorami, i to ten film był dla mnie taką kwintesencją dobrego horroru. Tak. Ja właśnie, ja, ja wąż tęcza to był tytuł, który jakby znałem, ale miałem wrażenie, że go nigdy nie oglądałem do momentu, dopóki je, właśnie, <grym> za... nie obejrzałeś. Dopóki nie obejrzałem <grym> sobie przypomniałem niektóre traumatyczne sceny, które w dzieciństwie sprawiały, że nie mogłem zasypiać, dlatego być może wyparłem ze swojego umysłu ten tytuł i nie pamiętałem, co to jest, bo jedną scenę szczególnie zapamiętałem, jak tylko to zobaczyłem, to o kurde, to to... <grym> To przez to jestem taki pokręcony, tak? Tak, tak. To przez to właśnie nagrywam Cafe macabro, i zaraz się jakby wyemitować to całe złość, którą w sobie <grym> Dobra, to na początek trochę jazzu i za chwilę wracamy. Będzie im mówili o filmie Wąż i Tęcza w reżyserii USA O krótkiej przerwie wracamy i wracamy do omówienia węża e, i Tęczy w oryginale the, the Serpent and the Rainbow. Film z 1988 roku, jak już wspominałem, w reżyserii Wes'a Cravena z Billem Pullmanem w roli głównej. E, film na podstawie książki, e, nie wiem, czy... w wiedziałeś o tym, Pawle, czy, czy jakby... Wiesz co, nie, bo jakby jak pierwszy raz oglądałem ten film i to była taka pierwsza fascynacja horrorami, to jakby nie wnikałem, skąd one się biorą. Dla mnie był ważny film, a jakby no, nie, nie szukałem źródeł. To były mniej więcej czasy, nie wiem, ja kończyłem chyba podstawówkę wtedy, więc jakby tak... No... No, książki nie były tym, co lubiłem. <śmiech> <śmiech> znaczy skupiałem ja teraz, się na filmach. Ja z ciekawości tylko spojrzałem, właśnie, e, i jakby zorientowanie, że film jest na podstawie książki, jest o tyle ciekawą sprawą, że e, nie jest to bezpośrednia adaptacja, e, ile książka była tak naprawdę dokumentem, na podstawie którego Wes Craven zrobił horror. No, zresztą w filmie pojawia się wzmianka, że film jest oparty na, na faktach. Tak, tak i właściwie tak naprawdę to też między innymi w tym filmie jest fajne, że jakby krok pomiędzy jakimś takim paradokumentem czy sfabularowanym, sfabularyzowanym dokumentem jest, ta granica jest dosyć taka no, cienka powiedziałbym nawet. Można by było zrobić ten film jako film straszny, ale nie jako horror i to, to było fajne. Oczywiście w latach 80. Wes Craven, twórca Koszmar z, z ulicy Wiązów wówczas, a później Krzyku, e, no wiadomo po części, co wyszło, e, ale sam film, może, może powiedz pokrótce, o czym jest film? Znaczy, film generalnie kręci się wokół yy, wierzeń voodoo. Tak przypadkiem wyszło, że w zasadzie jest na czasie, bo pokazuje m.in. życie w Haiti. Teraz się dużo słyszy, że tam gangi, nie gangi, jakieś takie no, życie straszne było i, i to jest tak naprawdę w tym filmie pokazane częściowo. Mm wierzenia wódu dla nas są czymś takim bardzo egzotycznym, przy czym to się zawsze z jakimś takim, nie wiem, z takim kiczem trochę kojarzyło. Zawsze są pokazywane jakieś tam, nie wiem, kurze nogi poodcinane, jakieś tam malowanie krwią. Tutaj jakby tego nie ma. Tu jest prowadzone to do takiego czegoś, nie wiem, no, realnego, codziennego, że te, te, to, to całe wódu tam jest wśród tych ludzi, oni tam tańczą, owszem są jakieś transy, nie transy, ale to jest pokazane No tak jakby to był faktycznie dokument, nie wiem w to, w to się wierzę, że to jest faktycznie tak jak jak to może wyglądać wiadomo, w rzeczywistości i, i mm, no i tu już wspomniałeś, że chodzi o zombie w Stanach pewna korporacja dowiaduje się, że szamani, wódu potrafią stworzyć zombie, czyli gdzieś tam uśmiercają człowieka następnie go ożywiają, no i weszą w tym interes, myślą, żeby wykorzystać te ich środki, którymi to robią do szukania nieśmiertelności czy nie wiadomo czego, do, do jakiegoś tam uzdrawiania różnych chorób no, tam pokładają spore nadzieje w tym i wysyłają do Haiti yy, yy, naukowca, który ma sprawdzić, czy to wszystko jest prawda. I, no i cała historia kręci się wokół tego, no, tak żeby nie, nie, nie zdradzać. Musimy, tak, do tego można by było to, to sprowadzić. Aczkolwiek yy, ta cała korporacja, która go wysyła, ona to, to też nie jest coś takiego, że... To nie jest Resident Evil, w którym oni szukają środka, który sprawi, że tam zbudują armię zombich i tak dalej. Oni jakby na takim poziomie czysto naukowym chcą to zbadać ze względu na to, że wierzą, że ten proces zombifikacji powoduje tam spowolnienie jakichś reakcji w organizmie i tak dalej. Oni chcą to, zazwyczaj, że są jakąś tam firmą naukową czy tam farmaceutyczną, już nie pamiętam jak to było. Oni chcą to właśnie wykorzystać do do tworzenia jakichś leków i chcą dokładnie zbadać ten sam proces, nieważne, jak by się nazywał, więc jakby to nie jest coś takiego, że to jest jakieś polowanie na zombie, ile bardziej wyjaśnienie, o co w tym wszystkim chodzi. Nie, zwłaszcza, no. że to z zombie tutaj jest zupełnie inaczej pokazany. To nie jest taki tam trup, który chodzi no, no, tak, w, w, w obdartych ciuchach i, i atakuje ludzi. Nie, to tylko znaczy, no, może to, to, w obdartych to, to. ciuchach on tam, tam był jeden z nich, ale, ale jakby rzeczywiście A, to, to nie. Znaczy tam, jest, tam wszyscy da, da, da. chodzą w takich ciuchach, na no, przynajmniej większość ta, ta biedna, więc to jakby nie był jakiś wyróżnik tego zombie, że był źle ubrany, bo no. zwłaszcza, że no wygrzebał się z, z grobu, no więc. Tak, ale nie, jedzą, nie jedzą mózgów, nic takiego. Nie, nie, to są to są właśnie ludzie, którzy są są zagubieni i no tak złamani psychicznie, no, człowiek, który przeżył własną śmierć, przeżył własny pogrzeb, yy, nie mógł zareagować w żaden sposób, a słyszał płacze yy, bliskich, słyszał ziemię opadającą na trumnę, no to, to musi się odbić strasznie na psychice człowieka. Tak. No rządu, i... no spróbujcie sobie wyobrazić coś takiego, że coś takiego przeżywacie. Yy, no i i... Dla mnie jest chyba najgorsza śmierć, być pochowanym żywcem, niż że mój jak tam się wczuwałem w niektórych scenach w tym filmie, to no no przechodziły mieczarki. I ten film jest o tyle właśnie fajny, że e, tego naturalnego horroru tutaj jest na serio niewiele. E, on się, ten film się strasznie mocno opiera na, o ty, o, na te wieże, o tych wie... On się opiera... Na, ty na ten, tych wierzeniach. Tak, na tych wierzeniach. E, ten film opiera się na tych wierzeniach i mm, przez to staje się ta granica pomiędzy właśnie tą nierealnością, a, a tą prawdą zostaje zamazana. Ten napis, który jest na samym początku filmu, że film jest zrobiony na podstawie faktów, tak naprawdę jest bardzo wiele prawdy w tym. Prawda? Tak jak się dzisiaj ogląda, nie wiem, że nawet nie dzisiaj, tylko w tamtych czasach również, jakiś. teksańska masakra piło mechaniczne, jak się widziało, że film oparty na faktach, no, no to wiadomo, o co chodziło, tak? Skoro jak się ogląda y, wą, Węża i Tęcze, to już nie jest do końca takie jasne, ponieważ e, tam to, te wszystkie wierzenia voodoo, one są sprowadzane do poziomu realnego, a tak naprawdę dla ludzi, którzy w to wierzą, to jest realne, więc e, tu się zaczyna taka gra trochę wyobrażeniami i tym, co jest przedstawione w filmie i oczywiście na, w pewnym momencie to jest takie troszeczkę zamerykanizowane i tam jakieś takie niesamowite rzeczy się dzieją, ale praktycznie od początku do końca ten film opiera się właśnie na, te, o, opiera się na tych wierzeniach i to mi się wydaje jest naj, najbardziej ciekawe. No, jakby, mam... jakby wyciąć z tego filmu kilka scen takich no, trochę plastikowych powiedzmy, to, to naprawdę mógłby być no, film taki, który no, po którym byłoby ciężko spać, bo za bardzo mógłby wejść człowiekowi jakoś w podświadomość, że, że to wszystko może się wydarzyć, nie wiem, no, przyjedzie kilku hejtańczyków do Polski i, i zrobią taką akcję na przykład. Nie? Mhm. Szczególnie, że tam jest ten motyw, kiedy główny bohater jakby chce się odciąć od tego wszystkiego i, i ta klątwa E, tego wódu, zanim dąży, tak nieważne jak daleko wyjedzie, i to, to też jest takie dosyć przerażające. E, sam film jest dosyć jak go oglądałem ostatnio, o tyle odświeżający i taki mniej typowo hmm. tego, co ostatnio oglądamy w kinie, czy rzeczy, które ostatnio są tworzone. E, ten film nie jest dogłębnie mroczny w taki sposób, jak e, w takiej klasy klasyczne horrory, jakie to postacie się pojawiają, że tu nie ma brudu, krwi, sepi w kolorach i tak dalej. Ten film tak naprawdę jest dosyć kolorowy, mm -hmm. ten film pokazuje jakąś wyprawę do innego świata i się czuje trochę jakby to było jakieś takie safari, prawda, taka jakaś wielka podróż do egzotycznego kraju, który zaczyna się przeradzać i, i podróżujemy razem z tym bohaterem i to zaczyna się przeżyć w jaki jeden horror, kiedy bohater się orientuje, że to co przyjechał badać yy, okazuje się być prawdą i zaczyna go pochłaniać w tym wszystkim. I, i ta cała przygoda, yy, tak naprawdę to jest film przygodowy też po, po części. No tak, tak obrazowo to on mi się bardzo kojarzy z Indianą Jones. Tak, Indianą Jones, a mi z kolei jeszcze się kojarzył z takim, fi, taki film właśnie też yy, w stylu Indiany Jonesa był z Michaelem Douglasem y, Szmaragd i Krokodyl, podejrzewam. Miło Szmaragd i Krokodyl. O, właśnie. Tak, tak, Ej. tak, bo to, to były te lata. To, było, to była końcówka lat 80. No, no, w ogóle lata 80. -te. Wszystko się kręciło właśnie w taki bardzo kolorowy sposób. To kina amerykańskie było robione z takim no, rozmachem. Są tam świece, nie świece. No, to jest bardzo ładnie nakręcone tak wizualnie i, i do tego jakoś tak, no, Prawdziwie. No, tak jak no, do tej pory uważam, że e, jeszcze chyba nikt nie nakręcił lepszego filmu przygodowego niż Indiana Jones. E, tak tutaj to e, jakby skojarzenie właśnie Węża i Tęczy z, z Indiana Jones no, to też chyba powinno dawać trochę jakby do, do, do myślenia i zachęcać do obejrzenia, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. I to jest, to jest takie dosyć dobre porównanie moim zdaniem, bo też mamy naukowca, który przejeżdża coś bada, plątuje się w jakiś spisek. mamy tajną policję, która rządzi na tym Haiti, która tam stara się go tylko, tylko złapać, tylko to wszystko jest okraszone tym horrorem, prawda? Tym, tym strachem I, i no, gdyby pewnie Indiana Jones wpadł na zombie w którymś odcinku, to być może byłoby to trochę podobne, aczkolwiek nie ma tutaj tej takiej całej brawury, którą widzimy w Indiana Jonesie. Znaczy, no nie ma, nie ma. Są, znaczy są próby, które tam się kończyły dosyć średnio dla bohatera, no, ale, ale coś w tym jest. W... Ale, ale ca, cała dynamika akcji, no nie ma czegoś takiego jak nie, tutaj budowanie napięcia przez to, że jest cisza czy coś. W tym filmie cały czas coś się dzieje. Tak. Tam, tam, tam, jak jak mówię, to o... Chyba trudno usnąć przy takim filmie, tak naprawdę. Ja, ja byłem bardzo zdziwiony, że ten film je pochłonął zupełnie, bo no myślałem, że tam film z końca lat 80. -tych, no to sobie oglądam, i zobaczymy, jak Was Craven kiedyś robił. No i się okazało, że koleż który zrobił kultowy w końcu koszmar z wiązów, czy ostatnie trochę, trochę bardziej popularne tytuły, a raczej remake'i górze Mają Oczy, czy Ostatni Dom Polowej Stronie, zrobił film, który a, no jakby nie ma jakiejś takiej bezpośredniej korelacji z tym, co, co Craven zrobił, jak dla mnie. E, pewnie ze względu na to, że jest bazowany na książce kolesia, który pracuje, czy tam pracował chyba dla National Geographic. Um, być może z tego to wynika, że jest to film oparty na książce, na dokumencie, zresztą napisanym przez, to warto wspomnieć, przez etno etnobotanika Wade'a Davisa, który po tym jak zobaczył, co się stało z ekranizacją, zupełnie się odciął od tego i zniknął podobno na ileś lat. Był przerażony tym, co, się, co Craven zrobił z e, jego książką. No Zresztą to się nie dziwię po części. E, a tak naprawdę e, na samym początku, kiedy e, Davis sprzedawał prawa do zrobienia filmu na podstawie jego książki, to e, reżyserem miał być Peter Weir. E, koleś, który zrobił takie filmy jak Truman Show, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, czy Piknik pod wiszącą Skałą, a główny bohater miałbyś Mel Gibson. No. Tak, więc jeżeli zamienimy teraz Petera Weyra na Wes Cravena, Mela Gibsona na Billa Pullmana, to mamy co mamy. Tak? Mamy horror, który rzeczywiście jest fajny i tak dalej, no ale dokumentów to, to w żadnym wypadku nie jest. Aczkolwiek znowu mówię o tym, że e, film bardzo fajnie, bardzo dobrze obrazuje ogólnie Wódu jako takie. Wudu, Można w to uwierzyć. Tak. I, i wudu jako religię, która miesza tam jakieś lokalne wierzenia e, takie szamańskie z chrześcijaństwem. wudu, które pokazuje głównego kapłana jako taką mm, mądrą głowę społeczeństwa i tam jakiegoś takiego wodza, który daje zawsze ma zawsze dobrą radę i, i kieruje tym, co się tam dzieje. Wujek, dobra rada. Tak, tak. A, a jednocześnie też jest e, film o tyle realny, że e, właśnie dziejąc się na tym Haiti e, pokazuje e, jakby życie wtedy. E, to nie jest jakby jakaś sielanka, tam są jakieś, prze w końcu dochodzi do jakichś tam przewrotów politycznych, jak tajna policja, terror i tak dalej na ulicach. E, i, I właśnie ten film operuje ilość, ilo masz tam, ilo, ilo tam warstwami e, i, i to też jest o tyle fajne, że oglądając to ma się wrażenie, że to nie jest wszystko wyssane z palca a, a fakt, że jest zrobione po tej książki e, dokumentalnej jakby tylko upewnia nas przekonanie, że oglądamy niby coś mądrego no i po, po obejrzeniu tego filmu nie chce się jechać na Haiti <śmiech> zdecydowanie tak, tak, no to <śmiech> prawda no i, i ogólnie Ja osobiście też oglądając Węża i tęczę miałem e, Takie skojarzenia z filmem Pod tym odmienne stany Świadomości, nie wiem czy Kiedykolwiek widziałeś coś takiego e, Wiesz co, no tytuł mi bardzo Dobrze znany, ale e, To jest film, którego jakby Główny bohater, już jest też dokładnie, jakby nie pamiętam szczegółów, tylko jakieś takie ogólne zarysy, bo widziałem ten film chyba z jakichś 5-6 lat temu, ale to też jest film właśnie z lat 80 czy nawet chyba końca 70 nie pamiętam. E, film, który opowiada historię mm, jakiegoś tam naukowca, który wpada na pomysł, że w komorze izolacyjnej, takiej, e, takiej komorze, w której wszystkie zmysły człowieka zostają odcięte, e, słuch, czucie i e, węch i wzrok, to jest no, są też takie maszyny do normalnych badań nad psychiką ludzką, że się zamyka pacjenta w jakiejś takiej mazi, jest ciemno, no i on po jakimś czasie zaczyna po prostu sam generować sobie jakieś halucynacje. No i cały patent właśnie w odmiennych stanach świadomości polegał na tym, że Kolej starał się cofnąć do pamięci genetycznej przodków i zaczyna widzieć jakieś dziwne rzeczy i w pewnym momencie jego życie zaczyna być przeplesione jakimiś takimi halucynacjami z przeszłości, z jego przodków dawno, dawno temu. I, i miałem bardzo dziwne wrażenie, że te dwa filmy e, od tej strony są bardzo podobne. E, Wąż i tęcza właśnie też operuje tym takim rozmazaniem pomiędzy rzeczywistością a, a snem, kiedy główny bohater ciągle tam ma jakieś wizje, e, które wynikają z tego kontaktu z tym samym voodoo i tak dalej. No tak, ale te jego wizje też były pokazane w inny sposób. Teraz kręci się filmy tak, że jak główny bohater ma wizję, to yy, widz nie może wiedzieć, czy to jest wizja, czy to nie jest wizja. To było jakby jasno pokazane. Człowiek mógł mieć wątpliwości przez 20 sekund góra, tak myślę. Yy, i, I się wszystko wyjaśniało, że to jednak był sen. I, I to też, też jakby nadawało takiego realizmu, nie? że to, co jest e, snem, to jest snem, czy tam jakąś inną marą. Mhm. I, i, I to dawało dla mnie takiego smaczku, bez jakichś takich kombinacji dziwnych podejść tak, psychologicznych. Najgorsze jakby w tych wszystkich wizjach tego głównego bohatera było to, że on je, e, jakby doskonale chyba sobie zdawał sprawę, że to jest jakaś tam wizja, w takim sensie, że nie mógł się z niej wydostać I w pewnym momencie wracał niby do tego prawdziwego świata I e, sam nie potrafił rozróżnić granicy, co się gdzie zaczyna, co się gdzie kończy I, i to było też o, o tyle ciekawie pokazane właśnie to, nasz, to, to mogło być takie, o, takie ostrzeżenie Możesz wiedzieć, że to jest wizja, ale i tak ona cię wykończy nie? No i te wizje rzeczywiście to były wykańczające dosyć Um, no tak. Okej, okay, to może zrobimy krótką przerwę na muzykę i za chwilę wracamy. W przerwie wracamy i e, dalej mówimy o wężu tęczy. E, to co w tym filmie, jakby w tym samym kolorze, pomimo tego, że Haiti e, jest pokazane jako wesoła Ukraina, mlekim wodą pł płynąca, e, są bardzo fajne postacie, e, które pojawiają się w tym filmie i, i tak jak kolorowy jest scenariusz, tak i kolorowe są właśnie ci bohaterowie. E, główny ten etnobotanik, który jest w centrum tego całego zamieszania, oczywiście podróżuje w to i z powrotem, no ale po drodze poznaje właśnie tych mniej typowych zombie. Ta scena na jakby poznania pierwszego zombie na cmentarzu jest dosyć, no powiedziałbym nawet zabawna ogólnie. Ale w te postacie mają coś takiego w sobie, że każda z nich e, wygląda, jakby urwała się z teatru, i część filmu świetnie wyglądałaby w teatrze. Między innymi rozmowa e, tego głównego bohatera z e, tym handlarzem, e, co on tam, nie tam urządzał jakieś walki kogutów chyba, a tak naprawdę też <śmiech> handlował sobie tym magicznym proszkiem, którego on szukał e, bohater. I, I ten koleż, na przykład To jest w ogóle jest Druga gwiazda tego filmu Jak dla mnie to jest <laughs> czarny, czarny koleś, wiecznie uśmiechnięty Zabawowy e, Naprawdę Świetna rola Jak dla mnie no to, Tak jakby grał w swojej grze Cały czas tak, bo... Nie wiadomo czy to, czy to, to <laughs> był jakiś zawodowy aktor Czy skąd on się urwał Ale naprawdę fenomenalna postać E, też e, ten e, kapitan tej tajnej policji, który się pojawia e, i zresztą ta sama tajna policja sama w sobie jest e, też pełna jakichś takich charakterów dziwnych e, i to wszystko tworzy jakiś taki dziwny melange e, takiej osobistości e, jak mówiłem to wszystko jest tak barwne że rzeczywiście gdyby wyłączyć ten element horroru i dodać trochę akcji to byłby świetny film właśnie w stronę No ja, Jones to, też ta rozmowa z tym pierwszym zombie hmm. z, tym, z tym głównym zombie, o którego się rozbiło od którego się zaczęła cała akcja na cmentarzu no to on też jakby w momencie, jak opowiadał o tym, co przeżył i w ogóle o co w tym wszystkim biega i dlatego, dlaczego siedzi na cmentarzu, nie chce stamtąd wyjść, mm -hmm. jakby gra jego twarzy w ogóle ta twarz jego taka nie, mocno charakterystyczna, to wszystko właśnie jest takie... No... Mm. No to brakuje mi słowa. No, to, to jest właśnie takie teatralne, takie teatralne, ale tak naprawdę dało się wyczuć w nim takie, nie wiem, przestraszenie jak u dziecka, a jednocześnie no, gościu jest starym koniem i, i w zasadzie powinien sobie jakoś z tym poradzić, ale jakby to dla mnie to było super pokazane jak może funkcjonować człowiek z totalnie złamaną psychiką. Tak, to prawda. I, i tam zresztą e, on chyba uciekł też z zakładu dla psychicznych chorych. I tam jest taki wątek, jak się ukrywa na cmentarzu. To w ogóle też jest jakaś dziwna zabawa. E, I film w ogóle, w ogóle jest pełen jakichś takich absurdalnych sytuacji, jak szukanie zombie na cmentarzu, czy e, też e, jest scena, jak oni w końcu e, szukają sposobu, jak zrobić ten proszek. też... Ten cały proces tworzenia tego proszku też jest absurdalny na granicy jakiegoś takiego dowcipu, ale ta całość no, tworzy jakiś taki niepowtarzalny klimat jak dla mnie. I charakter tego filmu był naprawdę e, fenomenalny i rzadko tutaj spotykany. Chyba naj... rzeczywiście co powiedzieliśmy najbliższym filmem, który można było porównać, który by nie był horrorem, a nawet horroru tego typu jakoś nie kojarzy za bardzo. To... No, tru Trudno coś w tym stylu znaleźć. Coś, co by człowieka tak, nie wiem, porwało jak film przygodowy, a było horrorem. Tak, to jeżeli ktoś po prostu lubi nie wiem, kopalnię Króla Salomona, to wąż i tęcza będzie dla niego. To na pewno. No dobra, to jakby ogólnie wyraziliśmy naszą, naszą opinię dotyczące filmu jako że film według mnie jest naprawdę wart polecenie. Jest to jeden z ciekawszych, może nie najlepszych filmów z tego, co już wcześniej omawialiśmy, ale na pewno to jest jeden z ciekawszych, jeden z ciekawszych pozycji, którą ja sobie bym polecił. Znaczy jest. zdecydowanie, jeżeli ktoś w ogóle nas słucha, to znaczy, że się interesuje tematem horrorów, to to jest pozycja obowiązkowa. Tak, szczególnie, że zrobił to Wes Craven, a no nie jest to film, o którym by się słyszało, kiedy tam się gdy no, jest mowa o Cravenie. Ja myślę, że to szczególnie młode osoby, które no, kojarzą nazwisko Mesa Cravena, a nie kojarzą jego starszych filmów, no to, to naprawdę trzeba zobaczyć. Trzeba zobaczyć, że Craven potrafił zrobić fajny film. Pomimo, co autor właśnie książki oryginalnej miał do powiedzenia, my uważamy, że Wąż i tęcza jest dobrym filmem. Jak na horror. Nie jest, nie jest to może film, który jest. I, jakby... Jak na dokument czysty, to tak sobie, nie? Tak, tak. <laughs> Ale tak. jako horror naprawdę super. Jest masa dobrej zabawy, która jest serio potraktowana i rzeczywiście może są momenty, kiedy mm, się robi trochę bardziej dowcipnie, też po części ze względu na to, że no film ma już swoje lata, tak? On był zrobiony no 22 lata temu e, więc e, trochę, trochę minęło to, to mi trochę uświadamia jak jestem stary <grym> <grym> okej, okay, ja no, ja tego nie widziałem w postawówce, więc <grym> No, ale ja w... widziałem i to pod koniec <grym> Więc e, film warty polecenia, a teraz e, wszyscy ci, którzy nie widzieli albo chcą obejrzeć, zanim zupełnie już tutaj e, zrobimy totalną wiwi-sekcję, e, będziemy już nabijać. Miło nam, że nas słuchaliście. Tak, tak. To jeżeli chcecie <śmiech> słuchać dalej, zapraszamy dalej, a jak nie, to obejrzyjcie film i zapraszamy dalej do słuchania za jakiś czas. No i w takim razie możemy już tutaj bez skrupułów przejść do gadania o tym wszystkim, co tam widzieliśmy i co nas być może zaskoczyło. E, ja, ja mówiłem o scenie, która jakby w dzieciństwie mi się strasznie wyryła w pamięć. Ja byłem zawsze przekonany, że to była scena z Poltergeista. E, jedna z pierwszych scen, kiedy on jest wciągany pod ziemię. To była naprawdę straszna scena hmm. z tego co pamiętałem. Jak teraz oglądałem to no może nie poruszasz tak, ale jest świetna. Ta cała pierwsza wizja tego naszego głównego bohatera uh -huh. Denisa Alana. Pamiętasz też takie rzeczy? Bo ja to rzadko. No mam tutaj kilka pomocy. Chyba ja, ściągę. <śmiech> tak, ogóle... ja, ja idę na żywioł dzisiaj całkowicie. <śmiech> Tak w ogóle też nie wiem, czy zauważyłeś. Tam była taka postać tego profesora, przyjaciela, naszego głównego bohatera, który tam pomaga, On zaprasza go w pewnym momencie na kolację. Taki stary dziadek, który jak na niego patrzyłem, to wiedziałem, że skończy znam. Ten Stanach, tak? Tak, tak. Koleż, który się nazywa Michael Goff. Goff. jak tak się powinno czytać. I miałem święte. Takie, takie przeczucie, że skądś znam go... I to no, twarzy że... znalazł czegoś. Tak, czy to przypadkiem nie jest Ian McKellen, ponieważ jest bardzo podobny. Koleś, który jest chyba obecnie najbardziej znany z roli Gandalfa, z Władcy Pierścieni, ale się okazało, że to nie jest Ian McKellen, to jest koleś, który grał Alfreda w Batmanie. W tym starym Batmanie. Bartona. Ale jak sobie porównałem zdjęcia McCallana i tego Goffa, to okazuje się, że ci kolesi są, kurcze, no, no jak w mordę strzeli podobnie do siebie. I to mnie bardzo zaskoczyło. Znajdywanie takich właśnie podobnych aktorów zdarza się od czasu do czasu, szczególnie kiedy znajduje się takiego aktora zupełnie nieznanego i no jakąś taką gwiazdę, albo przynajmniej quasi gwiazdę. Więc to mnie tak dosyć zaskoczyło. Nie, to, to tak żeby nie było, że się nie, nie nabijamy całkiem z tego filmu, to um, pojawia się taka postać. Yy, <grywa> to chciałbym się powiedzieć panny młodej, no bo jest w sukni ślubnej, nie? Ale... <grywa> gnijąca panna młoda. gniąca tak. Mocno gnijąca. <grywa> Już taka. To, to, to też jest takie takim, no. No trochę tutaj kiczem zajechało, to, to, to jest jedna z takich rzeczy, które psuje całe wrażenie tego filmu, no ale trzeba mieć świadomość tego, że to był rok 88. Tak, to znaczy wiesz to ta scena, kiedy on. kiedy ona się do niego tam zbliża po, tych, po tej imprezie jakiejś, a ona jest straszna. Ona gdyby zrobili remake to i by go zrobili dobrze oczywiście. Jest, scena jest świetna, tylko jakby sama postać jest taka, no, no, tak mąc... jak się wtedy robiło. Tak, to, w momencie, kiedy zresztą znowu mąc... można to, to mąc... porównać do, do Indiany Rządz, no, gdzie tam nie wiem, ludzie się rozpływali tam w pierwszej części po otworzeniu arki czy, czy coś w tym stylu. No, to jest to to tak... trafne porównanie zajeżdżało właśnie mocno plastikiem, ale no jakby odparniając się na te takie sceny trochę dziwne, bo jakby no, głos też był taki trochę słaby w tym trupie. ty <śmiech> w trupie? To, to trup, nie? Tak zjechane struny głosowe, zwłaszcza że to było po imprezie. <śmiech> Oczywiście zaraz po, zaraz po jednej z najstraszniejszych scen w filmie musi być scena seksu, co w ogóle mi rozwaliło. To była tak. tak słaba, że no, szkoda o niej gadać. E, ale jedna z takich najbardziej właśnie zabawnych scen to było tworzenie tego proszku. E, kiedy oni e, wyprawiają się na cmentarz i wy, wykopują zresztą tą pannę młodą właśnie e, i tam mielą ją, odcinają jej głowę. To po prostu... no to jest trochę mnie zaskoczyło to jak mówią ściśnij czaszkę mózg sam wypłynie, a tak. to taki trup już wysuszony to chyba się wysypia, a nie wypłynie nie wiem czy to tłumaczenie było słabe czy, czy oni faktycznie mówili, że ten mózg to wypłynie, chociaż no, nie, nie, nie wiem jak szybko wysycha mózg no ale ale też scenka choćby jak on y wypija ten proszek zombie, nie? I on tam się później okazuje, że on to podmienił i tak dalej. No to to też jest, hmm. kurczę, jak nam Diane Jones, nie? Jakieś tam, tutaj sztuczka, tu jak kogoś zrobił w konia, nie? No, tak, tak. Jakiś krzywy uśmiech, no w, jakby nie, nie myślałem o Diane akurat, myślałem rzeczywiście o szma, miłości i krokodylu, nie wiem dlaczego Indiana Jonesa nie pomyślałem, Jones tak ale, to jest, <śmiech> nie, ale to, to, to, jest, to jest w ogóle taka chyba rzecz charakterystyczna dla dobrych filmów z lat 80. No one wszystkie są takie właśnie trochę no, nie wiem, no, Tango i Cash na przykład, czy, czy, czy jakieś wszędzie, wszędzie gdzieś jest jakaś, jakaś przygoda, jakaś akcja, jakby utarty schemat nie? przenoszą się tylko z miejsca na miejsce ewentualnie, tam, nie wiem nie, nie walczą z czarownikami tylko z bandziorami I wszystko no, też... się jakby kręci wokół tego samego ale jakby e e estetyka tych filmów, no, nie wiem czy to mój sentyment, czy one po prostu były fajne, no no, poza plastikowymi, gnijącymi pannami młodymi. Znaczy, wiesz, no tam Indiana Jones oczywiście z wieczoru był zrobiony, tam sceny pościgi, pościgu po pustyni e, czy walka przy krążącym samolocie to były niezapomniane, e, ale e, ale tam im, im dłużej myślę teraz właśnie o naszym filmie, to, e, to to jest wszystko, co w tym filmie przygotowymi by się miało być. Mamy Wyprawę do głębokiej dżungli, koleś y, poznaje dziewczynę, tego y, z jego ciekawością razem wzięte wplątuje w jakiś, y, jakąś aferę, o której nic na początku nie wie, nagle zaczynają go gonić, nie może spać w swoim hotelu, musi ciągle uciekać, później poznaje kogoś, kto zaprowadzi go do innego kogoś, kto pomoże mu rozwiązać jego problem, później trafia w sidła wielkiego wroga tak itd., itd. I to jest po prostu, yy, to, to się układa jakby w taką historię właśnie przygodową, nie? Jakby, Może tak. wtedy kręciło się filmy tak, żeby taki schemat wytwórni, który się brało, wypełniało się tabelki, <głos> i tworzyło się w ten sposób scenariusz. Musiało tam być miłość, seks, pieniądze i, i, i coś tam jeszcze, nie? To jest po prostu, kurczę, w, jak świątynia zagłady, nie? Tam też przy końcu z czarownikami walczyli. No tak, tak, jak najbardziej, no. Więc te, te filmy rzeczywiście patrzymy od tej strony i to jest ciekawe, jakby yy, że o tym wspomniałeś. I, i to się powinno myślać na no, względzie oglądanie z tym bo nie będziemy mieli już za wiele tego typu filmów. Mam takie wrażenie przynajmniej. A będę bardzo miło zaskoczony, jeżeli znajdziemy coś w tym stylu. No i ja um, chciałbym. I będzie się dało o tym porozmawiać normalnie. Znaczy, czy nasze rozmowy są normalne, to nie wiem. No. <laughs> ale ktoś tego słucha, ludzie czekają, więc... No e... ciągle mnie to dziwi, no, ale, ale to również cieszy. <laughs> nie no, w końcu te filmy, które wybieramy, no... W, w, szczególnie dla młodszych e, ludzi, e, którzy... Ciężko jest znaleźć właśnie te starsze tytuły, tak żeby ktoś ci powiedział, co, co możesz obejrzeć, żeby było fajne. Mam nadzieję, że częściowo spełniamy tutaj e, taką rolę jako takiego przewodnika po starszych, czasami też nowszych tytułach, e, które warto zobaczyć naszym zdaniem, albo nie. To, to, to teraz powiem ci, że zacząłem się zastanawiać, czy nie powinniśmy jednak pogadać o Portalgeście. Może faktycznie młodsi ludzie tak... No. Słyszeli, ale to tak jak, no nie wiem, to no, tak jak A my pisze. słyszeliśmy o Radolczewita, Vita, nie? że to klasyka. A czym? No, no właśnie. E, w, więc w kolejnym odcinku będziemy mówili właśnie o takim klasyku, który jest mi zdecydowanie bliski sercu i wydaje mi się, że świetnie się będzie nam o tym rozmawiać. Mam nadzieję, że uda mi się zaprosić więcej osób do rozmowy, bo będzie o czym rozmawiać. Będziemy gadali o kultowym filmie z Samaraimiego, a raczej trylogii, Martwe Zło. I, I o ile ja go dobrze pamiętam, to będzie się działo. <laughs> <Isn't> <laughs> z Brusem Campbell'em to jest e, klasyk, który trzeba zobaczyć. E, każdą z tych trzech części, aczkolwiek... Zwłaszcza okazji... jak ktoś Cześć. lubi komedię. <laughs> tak, o każdej z tych trzech części można powiedzieć różne rzeczy, ale... Jest to na pewno tytuł, który fan horroru musi zobaczyć. Czy, czy lubi absurdalne, groteskowe filmy z lat 80. czy też nie? To tak jak Koszmar z związów czy piątek 13, no to trzeba po prostu znać. E, Chociaż więc... dla mnie to zawsze była in, inna klasa zupełnie, niż właśnie tak. Kosmar z Elm Street, czy, czy, no, czy cokolwiek innego tak to naprawdę. To właśnie taki dziwny film, który nie wiadomo, gdzie się plasował, bo to była. Takie, jak wspomniałem, jest zresztą komedia, która w trzeciej części stała się komedią z elementami horroru. Czy, horror ja się z... zastanawiam, czy, czy ja w ogóle dotrwałem do, do trzeciej części. Armia Ciemności, rewelacyjna, najlepsza część moim zdaniem w serii. E... Mhm. Ale o tym będziemy już gadali w kolejnym. Odcinku. Tak, o tym. Tak, ja sobie przypomnę te filmy i <głos> <głos> będziemy dopiero gadać. Bo, Więc... bo na razie to mam tylko takie wrażenie co kiedyś mogłem czuć <głos> jak to oglądałem. <głos> Więc e, w 15. odcinku, który pojawi się za jakiś czas będziemy mówili właśnie o trylogii Miego, a tymczasem my się z wami żegnamy. Po tej stronie mikrofonu Jacek Brzezowski z Wrocławia. Z tej strony jak zwykle Paweł Syrus z Warszawy. I żegnamy was do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.